Cześć! Dzisiaj odcinek śniadaniowy. Miał być wanienny. Wczoraj wieczór siedziałem sobie w wannie, Byłem nagi i nagrywałem. Yy, no i powiedziałem w zasadzie większość rzeczy, które chciałem powiedzieć, tych najważniejszych przynajmniej. Nie pozapominałem o zbyt wielu, ale strasznie rozleczone to wyszło. Zbyt dużo dygresji mi się tam wkradało. No i takie... Hmm, nie no, chyba opublikuję wanienny odcinek kiedy indziej, jak będę w nieco lepszej y, kondycji umysłowej i nie będę przysypiać mając przetknięty do nosa mikrofon. Tak więc dzisiaj coś śniadaniowego, żeby dalej było tak bardzo audioblogowo. A to specjalnie dla chłopaków z, ze 100 gram popkultury, hmm. którzy którzy um, mówili, że, że fajnie, jak w swoim podcaście robię takie rzeczy bardziej audioblogowe, gdzie sam nawijam na kilobajty. Merytorycznie pewno poziom takiego odcinka nie jest jakiś wysoki. Część osób pewno woli, jak wywiady jakieś robię. Ale sam muszę się przyznać, że też lubię słuchać prywaty u innych eee, tak na śniadanie jem późne niedzielne śniadanie ale przed tym śniadankiem robiłem inne rzeczy Uczułem się pilnie na śniadanko jem mleczko z płatkami tak przez, przez wiele, wiele, wiele lat w zasadzie całą podstawówkę gimnazjum, liceum też nawet no to na śniadanie rano przed szkołą zawsze jadłem mleko z płatkami no bo to szybko się je, jest w miarę e, pożywne e, no i, e, no i prze, przeleci przez ściśnięty rano zaraz po przebudzeniu e, przełyk i zawsze jest pod ręką mleko z płatkami potem jednak jak skończyłem liceum no to zmienił mi się trochę tryb życia. I y, też śniadania mi się troszkę zmieniły. Nie jadłem przez miesiąc, dwa miesiące mleka i stało się, mój brzuszek przestał trawić mleko w, tak, w takich większych ilościach. Jeszcze tam wieczorem pół kubka kakao, to wypiję sobie bez problemu czy tam, no, w takich mniejszych ilościach, jakoś w środku dnia. Ale jak na pusty brzuch, jak na pusty żołądek jem e, mleko, cały talerz mleka z płatkami, no to pewno będzie mnie boleć. Będę mieć troszkę problemy z, ze strawieniem tego, ale co tam. Ochotę miałem. Chciało mi się. I teraz jestem naprawdę zadowolony, bo to jest naprawdę smaczne. Tak. Dzisiaj miał być inny odcinek. Nawet nie tyle, że wanienny, co miał być odcinek taki, do którego się przyłożę, taki przemyślany, trochę melancholijny odcinek o deszczu, ale niestety warunki atmosferyczne temu nie sprzyjają i temat poczeka aż zacznie padać aż ja w trakcie deszczu będę mógł pójść w parę miejsc i wszystko przygotować potem wszystko zmontować tak więc dzisiaj temat taki który trzymałem w zanadrzu już półtora roku tak, tak, tak. Nawet takie rzeczy są. Yy, mam takie nagranie, bowiem yy, nagranie to występuje w nim człowiek yy... osobistość krakowska. Można go tak nazwać. Tomek. Tomek yy, bez nazwiska gość w wieku no powyżej 35 lat ma wygląda trudno ocenić jego wiek na oko, bo no bo zarośnięty jest troszkę, przynajmniej zazwyczaj bywa i chodzi po Krakowie stoi w różnych parkach, w różnych takich miejscach gdzie dużo ludzi przechodzi i sprzedaje swoją książeczkę ja go spotkałem pierwszy raz na plantach. Szedłem akurat sobie z koleżanką. On wyskoczył z krzaków i hej, mam do sprzedania, książkę. Wyjmuję z zapazuchy yy, książeczkę. Taką niepozorną, małą, białą, bez żadnych obrazków, a w środku w niej kilka opowiadanek. Jego autorstwa wydał to wszystko własnymi siłami, sam to rozprowadza i jak się okazało po jakimś czasie, kiedy go zaczynałem spotykać znacznie częściej, bo się potem przeniósł e, z handlowaniem tą książką do, do parku tuż obok mojego mieszkania, no to e, okazało się, że ta książeczka jest jedynie pretekstem do tego, by Mógł zaczepiać ludzi, rozmawiać z nimi, a w zasadzie mówić do nich. Człowiek milion anegdot zawsze jakąś ciekawą, krótką, zabawną albo intrygującą historykę miał do opowiedzenia. Czy to z zamierzchłych czasów, czy to sprzed godziny, jak właśnie przed chwilą natknął się na jakąś interesującą osobę. Taki miły, sympatyczny gość który no, dużo mówi. No i spotykają go naprawdę często. Często, bo no, nieraz i dwa razy na dzień, jak przechodziłem przez ten park, zaczepiał mnie na pięć minutek opowiedzieć coś. Czasem ja mu jakąś anegdotkę opowiedziałem. Tak to trwało. I pewnego dnia Stwierdziliśmy, że a może się wieczorem w nocy przejdziemy po Krakowie. Umówiliśmy się, spotkaliśmy się, wsiedliśmy w zupełnie losowy, przypadkowy tramwaj, który akurat na przystanku stał. Pojechaliśmy na pętle i spętli sobie wracaliśmy w no, taką przymrozkową, mglistą noc do centrum. I Wtedy właśnie zostało zarejestrowane to nagranie. Wmontuję je o tutaj. Teraz posłuchajcie. Tym to bardziej... Tak to wygląda? Co ja wygląda? Dotek będzie słychać, już się nagrywa. Tak. tak. E, bo jak mówiłem... Przez dobre kilka ostatnich godzin rozmawiamy, tematy się nie kończą. Można więc mówić o czymkolwiek. A ty masz takie mam wrażenie niewyczerpywalny zasób historii, choćby związanych z hostelami. I kiedyś nawet mówiłeś, że w sumie mógłbyś opowiedzieć o, o parę takich anegdot związanych z hostelem. No to dajesz teraz. Nie, numer, się jest. Ja cię nie mogę. No. ja wiem, musisz coś spytać. Co, co cię interesuje, to ci powiem. No, coś, czego jeszcze nie słyszałem, oczywiście, no bo jakbyś opowiadał znowu o tym, że dotykałeś czyjś włosów albo uczyłeś e, kanadyjczyków, że łabędzie są piękne, albo masz piękną duszę i różnych takich rzeczy, no to to już by nie było takie szczere. E, to jest zdziwienie, że wow, ale nie, to jest, to jest dość mm, nietypowy sposób na mieszkanie mieszkanie w hostelu tak, tak na dłużej, zatrzymywanie się tam na więcej niż jedną, dwie noce tak przejazdem mm, wiesz co? Hm. wiesz, no hostel co ci mogę powiedzieć Wiesz, zawsze to jest tak, że wszystko zależy tak naprawdę od ludzi. Tak samo jak mieszkasz na mieszkaniu. To, wiesz, jak byś mieszkał sam przykład, w siebie w mieszkaniu, to też by się nic nie działo. Eee, nie wiem, no coś, co pierwsze mi się przypomniało, to pamiętam tylko... Zastanawiam się, jak to jest, że na przykład, wiesz, ktoś na przykład to cię nie zna. Na przykład nagle ma jakąś teorię, którą ty widzisz inaczej. Nawet jak to jest miłe na przykład dla ciebie w jakiś tam sposób. Nie wiem, pamiętam tylko kiedyś dziewczynę, która... Podszedła do mnie i spytała się mnie... Eee, coś tam jak się lekko rozmawiałam, ona miała 40 lat i robiła sobie jakieś tam pompki, przysiady była wódka, tasting, ja tam też byłem i ona prawie tak na 40 lat to wariatka, miała tam jakiegoś chłopaka no i podeszła sobie do mnie i tak sobie rozmawialiśmy i ona powiedziała, że dla niej to nawet mogłem być górnikiem czy tam hutnikiem, Wiedziałem, że podaje do niej na ucho i powiem kim mogłem być no i podszedłem i powiedziałem, że coś tam, nie wiem, już nie powiedziałem, czy powiedziałem prawdę, czy tam, że, że piszę książki, coś tak, tyle i ona coś tam odparła. Na sam koniec, jak wychodziła, to powiedziała mi coś takiego właśnie, że, e, mm, że... że czy mi płacą w tym hostelu za to, żebym tu przybywał i zabawał, zabawiał kobiety, wiesz? Ja przyszedłem sobie tam tak naprawdę na 5-10 minut, żebym po prostu... No, po prostu sobie pogadać wiesz, że tam było wiele osób z tych, z, tych, z, tych, z tych osób które pracowały w hostelu z którym się i jakoś to zapamiętałem, Piesz, z tym przyszło na a no, takie życie codzienne w hostelu jak wygląda przecież ludzie się tam przemieszczają z... cały czas się zmienia skład jest mało miejsca też w takim pokoiku takie codzienne rzeczy do zrobienia Jakieś, które się robi normalnie w swoim mieszkaniu, w swoim domu. Ale to jest fajne, więc na przykład przychodzi ktoś na przykład o 12.00, zakładając, że nikt nie śpi. Na przykład ktoś przychodzi z gitarą, na przykład siadamy sobie i śpiewamy sobie, albo coś takiego. się potem jest bardzo fajnie, bo... Nie wiem, na przykład mieszkają na mieszkaniach, to wielokrotnie na przykład, wiesz, tam jest ustalane z góry, że jest cisza nocna i coś tak dalej, to niby każdy wie, że jest ta cisza nocna, ale na przykład o pierwszej czy tam o drugiej na przykład ktoś przychodzi i jest jakaś tam zabawa, nie? nie wiem, to mi się właśnie podoba, że, że jest taki luz tak naprawdę. No zawsze się zmienia skład, ktoś śpiewa tam na łódce. No opowiem taką historię, że jak Ci powiem tym kanadyjczyków wcześniej, no. Dla mnie też było niezwykle to, że rzadko tam bywało w tym ósemce, że na przykład że ludzie, którzy tam że zawsze ktoś był, na weekend to praktycznie niemożliwe było, żeby nie było kompletu, natomiast e, zdarzyło mi się kiedyś, że mieszkałem z takim Kanadyjczykiem, który był taki dość cichy zamknięty, taki, taki po prostu mało otwarty. albo miał taki charakter, albo po prostu, nie wiem, przyjechał sobie tu podpoczywać, nie wiem, leczyć coś ciężkiego na duszy no i pamiętam kiedyś, jak była taka sytuacja, że on przyjechał, był z Kanady. Dajmy na to, że był z Toronto. No i jak się, jak się wyprowadził, to znów było, bo to było osiem wolnych łóżek. Jak ja z nim mieszkałem, to było jedno łóżko, które należało do mnie, jedno do niego. No i on się wyprowadził, przez noc mieszkałem sam i na drugi dzień wprowadziła się inna osoba, która też była z Kanady, a nie było tak dużo Kanadyjczyków, i, i miała do wyboru wszystkie łóżka, naprawdę wszystkie. Wybory zawsze między ludźmi były różne i wybrała dokładnie to samo łóżko, co tamten Kanadyjczyk. Że jak jeden Kanadyjczyk wyjechał z to przyjechał następny, który się nie znał z to i zamieszkał znowu na tym samym łóżku. I na przykład, no nie wiem, bo opowiadałem nawet Charlesowi Williamowi o tym. śmieliśmy się z tego, że właśnie taki świat jest mały. A gotowanie jakichś obiadów? Tam? Coś takiego, no. No, nie, ej, no, tam jest grześnie, bo, tam jest, tam jest, tam jest bo na przykład jak wszystko robiliśmy, to na przykład wszystko trzeba pozmywać od razu po sobie i pewna kultura, naprawdę tam nie ma nic odkładania, jest po prostu, jesz, zmywasz w ogóle, fajne jest to, że na przykład e, rano się na przykład, jak wstawałem czasami, nie wiem, szósta, siódma, to nie wiem, szło się na śniadanie, to wszyscy się tam zbierali z różnych krajów i, i sobie rozmawialiśmy, a, no i na przykład wszystkie te e, talerze były tam już przygotowane, na przykład ogórki pokrojone i tak dalej, ciasto, toster do użycia, zapach kawy, które się tam szkodziło o szósta, siódma, to po prostu ktoś już sobie się robił, było to coś Robiło się tak rodzinnie, nawet dla mnie, dla, ja wiem, dla takiego czasami drania, to było to takie no miłe, fajne, że, że jakoś tak się czuło, jakieś takie ciepło od tych ludzi w ogóle, jednocześnie siedzieliśmy sobie, to było rozstawiane także od siódmej tam do dziesiątej na przykład, mogliśmy sobie korzystać z tego, ale na przykład jak tam z właścicielem się znałem, to czasami się można było przyjść, na przykład spytać, czy na przykład 12 nie mogę sobie wziąć na przykład tam sera na przykład z lodówkiem i słuchaj, no, no weź sobie, no jak jest, no to weź, więc osoby, które tam były, nie było jakichś problemu, wszystko to było takie, raczej tak, tak okej. Okay. Ale to już od człowieka zależy. Nie, raz tylko spałem w hostelu i tam to wyglądało Będziemy? w ten sposób, no jasne, tam to wyglądało w ten sposób, że no, były te znaczy jakieś trzy albo cztery pokoje. Był korytarz, była tam mała kuchnia no i, i łazienka. I jedna tam y, kobieta, y, dziewczyna, która była na recepcji, tam zajmowała Zawsze się... Zawsze to o, samo? O, o, no, słuchaj, ja tam byłem tylko przez dwie noce. Także, także... Wtedy to była ona, non-stop tam siedziała. Naprawdę? To no. musiała siedzieć przez... Ona tam, 10, 10 non -stop i zawsze ona tam siedziała non stop i zawsze grała w pasjansach. To, ej, to może była wytrzyma. jakaś biwa u Ciebie ej, i na przykład już potem postawili jakąś kukłę, jak wstawałeś po tej bibie, to nadal Ci się wydawało, że, że to jest ta sama osoba. Wiesz, bo jak ja na przykład mieszkałem w postelu, tam było tak, że 8 godzin zmiana i ktoś po prostu nie dawał rady. Naprawdę. 8 godzin to już był taki maks, nie, ale tam... 16, nie, 16 czasami było, chociaż wiesz, właściciel hostelu mówił, że absolutnie żadnych tam po 16 godzin nie ma mowy, ale wiesz. Ale e, właśnie tam był też, z tego co załapałem, jeden taki stały gość, który już już jakiś czas tam mieszkał i ta dziewczyna na, na recepcji no, no, nie znała za bardzo angielskiego. Miał problemy, żeby się dogadać. Super. Z kimś. No i, i jak na przykład jakiś gość prosił po angielsku, żeby wytłumaczyła mu drogę przez telefon, no to ona po prostu mu dawała telefon, no i on, on tłumaczył, jak dojść. Tak świetnie się znali. Robił jakieś żarcie meksykańskie, jakieś naleśniki smażył kiedyś, widziałem. No i tak częstował ją mnie razem tak, do Muszę tak, tak. do robienia? Tak, tak, była tam normalna taka kuchnia, normalna kuchnia, tak dostępna dla ludzi, co tam, co tam e, akurat e, mieszkali. I, I on, ja byłem przekonany, że to jest właściciel, ale dopiero w nocy, <gestures> w nocy, e, jak jak wróciłem z podprysznica, się na łóżku, no to się okazało, że on, no jest, jest gościem, jest, jest gościem, tak, tak. Mieszka tu już jakiś czas, no i no i tak się zadomowił. To się stał, tak jakby jego dom na ten czas, nie pokój hotelowy, tylko dom. Ty też ci się wydawałeś, że tam ktoś siedzi? bo to były takie znaki, jakby tam ktoś siedział. To taki murek, widzisz? Z daleka tu bym przekonał, że ktoś tam siedzi. Ten cień, który tam jest. No, lampa tak dziwnie prześwituje przez szczebelki. Tak jest pół, jest podzielone pół. Tu face. To nie, nie, nie, jakieś, jakieś takie y, tego typu y, sytuacje? Tam? Na, kojarzysz? Hmm, hmm. Bo zaraz, w ilu hostelach ty, ty, ty, ty tak, z ilu hostelami miałeś do czynienia? Tak, nie, tak, no w tym, co lepiej. mieszkałem tak długo, no, naprawdę, w którym wiesz jakieś emocje stawiłem, to nie wiem, bo żebyś tam mieszkasz na przykład dzień czy dwa, no, to jest zupełnie coś innego. To, to, to się nie da tego porówności tak naprawdę. Wiesz. To po prostu jesteś Natomiast, nie wiem, jak mieszkałem, mieszkałem, nie wiem, za trzy miesiące tam mieszkałem, więc długo mieszkałem, więc, wiesz... O, przede wszystkim miałem tam swoje rzeczy, wiesz, na przykład, wiesz, w właściciel musiał, w normalnym hotelu to jest niemożliwe, a tam musiał wyrazić zgodę, wiesz, to już było fajne, że, że, że powiedział, że tak, dobra, no, wiesz, jest okej okay, i spoko, no. Ale co, to taki przypadek, czy, czy bardziej styl życia? Tak, nie, no wszędzie, nie wtedy po prostu, wiesz, bo to było tak, że ja jak chodziłem z książką, no to poznałem taką dziewczynę, która, <śmiech> rozdawałem wtedy darmowe opowiadania, mówiłem ci o tym i wiesz, i chodziłem i spotkałem taką dziewczynę, która powiedziałem, słuchaj, moje darmowe opowiadania, no i ona powiedziała, co? I coś tam tak, wiesz, i ja mówię, nie no, opowiadania mam. no i co z tego? I, i nie wiem, no że, że mogę ci dać, jeśli chcesz, za darmo? no tak, za darmo, o, no to trzeba było tak od razu no i się tak poznaliśmy no ja myślałem, że już jej nigdy nie spotkam no ale tego samego dnia spotkałem ją, jak grała sobie w, na gitarce na placu, na moim rynku i była taką lekko fajną osobą. miała coś takiego, że chodziłeś ko i nie mogłeś iść dalej, no po prostu musiałeś, to ilekrotnie byś chciał, to po prostu zawsze wracałeś w to same miejsce. No i, no i nie, zaczęliśmy rozmawiać, poczekałem jak piosenkę skończy grać, no i zaczęliśmy się włączyć, chyba z pięć, z pięć dni razem w ogóle, tak dzień po dniu. No i na później powiedziała, że jest tam z jakiegoś hostelu i że tam ktoś, no i to już nie wiem, miałem taką potrzebę akurat, nie wiem, miałem swoje rzeczy i pomyślałem, dlaczego nie hostel, no i właścicieli się na to zgodził hostelu, więc, więc miałem. Nie zawsze to było w porządku, bo oni tam różne rzeczy może dla nich robili i, i chcieli coś, żeby to było jakoś, wiesz... No nie wiem, po prostu, że, że wiesz hostelu też tam coś tam jest. Mimo, że ktoś się zgodzi, to się zdaje sprawę, że tam są moje rzeczy i że na przykład oni może inaczej by sobie to wyobrażali, ale dzięki tej dziewczynie jakoś tam w tym hostelu byłem. No a ja też czasami tam wpadało. Jakoś mogliśmy sobie, nie wiem, porozmawiać. Ale było tam tyle osób, że, że jakoś do. No, nie wiem, no, wiele dziewczyn, jakieś 40 osób, to ciężko rozmawiać z jedną sobą. Ręka mi marznie podążać odtrzymania nagrywajki, więc może jakieś przesłanie tylko na koniec i, i, i wyłączę nagrywanie, schowam rękę do kieszeni. Nie wiem, to co mi się podobało w hustelu, to to, że, że ludzie są strasznie otwarci, że mieszkają na przykład. Nie wiem, rano z Niemcami. Wiesz jak jest, że, że Niemiec na przykład to jest wróg publiczny numer no, jeden. To jest stereotyp, tak. Naprawdę. Ale jak mieszkasz na przykład z Niemcem na przykład pod jednym. Nie wiem, nie myślisz o tym, że to jest Niemiec w ogóle przede wszystkim. Mieszkasz, i cieszy się, że ta osoba, nie wiem, zejdzie i na przykład czasami myślałem, sobie, Boże, żeby zeszła o tej samej godzinie co ja i żebyśmy mogli sobie trochę pogadać na przykład rano. I to jest na przykład bardzo fajne, no, no, że można sobie po prostu pogadać z różnymi krajami, dowiedzieć się coś o jakiejś wiesz, kulturze. Na przykład Spytać się, słuchaj, jaka jest różnica między na przykład Polską, na przykład, a a... nie wiem... A, a... a... Koreo i na przykład kiedyś taka Korenka mi powiedziała nie wiem, czy to powiem, że, że... że... na przykład w Korei nie śpi się... znaczy, że śpi się na przykład często na podłodze, a w Polsce nie i że to na przykład w butach można wejść do domu i się chodzi... znaczy, że nie można wejść, a w Polsce na przykład jest to częste i na przykład dzięki takim ludziom można zobaczyć też świat z jakiejś innej perspektywy jakoś, nie wiem... Nie wiem, poznać taki powiew wiatru z, z innych krajów, to mi się na przykład podobało. A zobacz, to jest taka uża. że zawsze jak pada deszcz, to, to na przykład jak ktoś, kto mnie nie zna na przykład przyjeżdża z Katowic albo skądś, to wie, słuchaj, jak jest deszcz, to ja Ci przyjdę i pokażę Ci miejsce w Krakowie, gdzie na pewno będzie kałuża. I w tym miejscu zawsze jest kałuża. Tutaj? Naprawdę, w tym miejscu, poważnie, zawsze. A znajesz Zakaże... kilka takich innych miejsc. Tak, tak, tak, tak. Ale to zobacz, tu padał też już z dwa dni jeszcze ciągle widać, wiesz, taki, taki obrys. No. I te liście wszystkie, to po prostu jest magiczne, kaubie. Z Tomkiem taki problem był, że nie chciał za bardzo, żebym publikował z nim jakieś nagrania. W zasadzie tylko to jedno pozwolił sobie zrobić. No bo y, nie miał jakichś, jakichś obiekcji większych, tylko chodziło o, o to, tak, tak przynajmniej mówił, że dopóki y, sprzedaję sobie tą książeczkę, no to woli, woli, żebym nie publikował nic. E, no tak. No i nie publikowałem. Na gronie przeleżało półtora roku. A co teraz się z nim dzieje, nie mam pojęcia, bo to było jakoś rok temu, więcej niż rok temu. To było znacznie więcej niż rok temu. To było tak, że jakieś popołudnie współlokatorka do mnie zadzwoniła, że hej Paweł, ja się spieszę, a tu Tomek, ten gość z parku, ma jakąś sprawę. Jak możesz to podejść i gadaj z nim. No dobra, no to się ubrałem. Wyszedłem faktycznie. Gość miał sprawę pod tytułem, że się wyprowadza z mieszkania swojego. No i teraz będzie przez jakiś czas, przez tydzień, dwa, mieszkać w hostelu, aż nie znajdzie e, mieszkania dla siebie. No i ma taki problem, że nie ma co zrobić ze swoimi rzeczami. Nie zajmują one dużo miejsca. Jest to e, trochę książek, trochę jakiś. E, ubrań jakichś dziadów innych tylko jest jeden, jedna taka rzecz większych rozmiarów telewizor kineskopowy całkiem spory działa więc szkoda mu go wywalać gdzieś on by go wolał oddać komuś no tylko jak tylko znajdzie jakąś osobę która będzie chciała wziąć ten telewizor no to, no to go jej odda tak za nic tylko gdzieś to musi na razie przechować i czy u nas by się nie dało no jasne, spoko, nie? Jak, jak tam inni nic nie mają przeciwko no to też nic nie mam przeciwko może, może zostawić te rzeczy pod warunkiem, że nie zajmują zbyt wiele miejsca u nas na te, ten tydzień, te dwa tygodnie ciasno jest w naszym mieszkanku, ale jest parę nieużywanych szafek tam się to upcha wszystko. Tak. No i tak zrobiliśmy. Przyjechał następnego dnia wieczorem taksówką przywiózł te swoje rzeczy. Poupychało się je w różne kąty, no a telewizor faktycznie wielka krowa no to wylądował w rogu pokoju. No i trochę taki gramot z niego był. Miały dni. Dni. No, codziennie co jak się tylko go widziało, no to się pytało go, co z tym telewizorem. sześć licho jeszcze te książki, które leżą w, w szafce. No ale telewizor nikt go nie chciał, nic dziwnego. Ludzie mają małe mieszkania. Mają telewizory też zazwyczaj, albo telewizji nie oglądają w ogóle. Minęły dwa tygodnie, minął miesiąc, dwa miesiące, a, a te rzeczy dalej zalegały u nas. Parę razy tylko wpadł po, e, po paczuszkę książek, e, tych, które sprzedawał. No i zawsze mówił, że, że no jeszcze nie teraz, ale za, zaraz, zaraz e, na dniach pozabiera te wszystkie swoje graty. No, no, i potem zniknął, przyniósł się w inne miejsce, kontakt do niego urwał się. I. No i co było robić? No, ktoś. Mm, telewizor oddał do punktu, gdzie, gdzie się wywala. Sprzęty takie elektroniczne, elektryczne różne. Yy, no i i. Przyszedł po paru miesiącach niedawania znaku życia, przyszedł, żeby zabrać taki szczęśliwy, że w końcu się wywiąże z umowy naszej i zabierze wszystkie te książki, ale tylko te książki, które sprzedaje. Inne jego książki, inne jego graty, jego jakiś worek z ubraniami, który był upchnięty gdzieś za fotelem, no to te wszystkie rzeczy zostawia jeszcze, bo no bo nie ma miejsca, nie, nie ma jakich teraz zabrać. Ale ma warunki, żeby zabrać te książki, które sprzedaje. No to usłyszał od nas, że, że no, no sorry, ale no, to wszystko jest twoje, jasna sprawa. Tylko, że... Mm, Tylko, że... Nie może tak być, że ci oddamy to, na czym ci, ci zależy, bo y, potem nie wrócisz po te swoje dziady, a, a to przecież jest dla nas problem, czyli nie będziemy łazić i to wyrzucać w różne miejsca. No bo co? No i, i... sytuacja się zrobiła nieprzyjemna, nie chciał zabrać swoich dziadów, no to Odwrócił się w momencie kiedy błysnęła nagrywajka. Tak, tak stwierdziłem, że e, zawsze to fajnie byłoby mieć z nim, skoro jest niesłownym człowiekiem, no to fajnie byłoby mieć e, nagrane jego słowa. Jak to wszystko mówi. Że potem można było mu przedstawić i uświadomić w jakiś sposób, że, że coś tutaj konfabuluje. Mm. Tak. Otwrócił się napięcie i, i, i zamknął za sobą drzwi i już się nie pojawił. No i w sumie tak przejrzeliśmy te jego rzeczy. Książki to były takie głównie a różne. Beletrystyka wyższych, niższych lotów. Każdy z nas sobie pozabierał parę tych książek takich fajniejszych. Jak wpadał jakiś znajomy, no to też sobie coś, coś zabierał, jak mu się pod, spodobało. No a e, jeśli chodzi o te kilkaset sztuk e, tej jego książki, e, którą handlował, no to e, staw się to taki uniwersalny wypełniacz e, do prezentów dawanych różnym ludziom wiecie, prezent plus 5 egzemplarzy tej książki, żeby, żeby więcej ważyło. Sama książeczka jest taka fajna i są to krótkie, krótkie opowiadanka o konwenansach, o łamaniu konwenansów. Wesołe, pozytywnie nastrajają, może nie są w jakimś rewelacyjnym stylu, ale, ale jak ma się 15 minut wolnego czasu w ciągu dnia, to jest akurat taki czas, żeby łyknąć to opowiadanko, no i się uśmiechnąć lekko w duchu. I dalej mamy mnóstwo oczywiście egzemplarzy tej książeczki, więc pomyślałem, że zrobię konkurs, i rozdam to w podcaście przynajmniej parę tych książek dalej będzie, będą zalegać całe sterty w szafie, ale co tam tylko tak wiąże się to z tym, że trzeba wysłać taką książkę a przesyłka listowna no to troszkę już kosztuje i wyślę to każdemu to napiszę komentarz na stronie mojego podcastu. Inny koncept blogs.com. No i jeszcze, żeby podał w jakiś sposób adres, na który mam wysłać tą książkę. Adres. Adres niech przesyła, jeśli nie chce zostawić w komentarzu, ani nie ma jakichś innych kontaktów do mnie, no to niech przesyła na maila. E, mail jest podany na mojej stronce też e, pawel.duraj.małpa.gmail.com No a ja już to wyślę. No chyba, że to będzie gdzieś przesyłka na drugi koniec świata i to będzie kosztować naprawdę dużo. Mm. Tak. I to chyba tyle w tym temacie. Nie, tak jeszcze ogólnie powiem, że człowiek jest. Ten um, Tomek, na pewno gdzieś dalej e, można go spotkać w Krakowie. Człowiek jest e, ciekawy, interesujący. Nie, f, naprawdę taki fajny, e, fajny jak na e, takie 5-10 minutowe spotkanka raz dwa razy w tygodniu, ale po pewnym e, czasie okazuje się, że. E, nie potrafi bądź nie chce on y, przejść y, do innego poziomu relacji międzyludzkich zawsze to jest tylko taki znajomy y, z parku, który może opowiedzieć coś jakąś anegdotkę i tyle dobra, bateria już przetrzyma, nie wiem jakim cudem, ona już powinna paść z tydzień temu e, ale skoro trzyma, no to przejdźmy do następnego tematu Zacznę może od tego, że wczoraj wypiłem sobie piwo. Piwo bardzo ekstremalne, imperator bałtycki, spinty. Porter imperialny to taka ich próba stworzenia nowego stylu na bazie portera bałtyckiego. O ekstremalności tego piwa niech świadczy fakt, że ekstrakt wynosi 24 i 0,7% wagowo, a odfermentowane zostało tylko do 9,1% alkoholu. Czyli już samo to sugeruje, że piwo będzie bardzo treściwe no i, i takie mocno słodkie, gęste. Ale jednocześnie też zostało tak ciężką ręką nachmielone, bo ibu, współczynnik nachmielenia, wynosi aż 109. 109, a maksym, maksimum co człowiek jest w stanie wyczuć tak w swoich kubkach smakowych to jest bodaj 120. Yy, tak, wypiłem sobie to piwo w butelce 0,33 litra było, a, a i tak miałem problemy, żeby je dopić. Smakowało mi naprawdę, ale e, ta intensywność wszystkiego, e, ta kaloryczność tego piwa, jego gęstość. Mm, jego wielka gorycza połączona z, z czekoladowością, z, z tymi melanoidami wszystkimi, z pieczoną skórką od chleba, takim pumperniklem, czy tam przypieczonym spodem od ciasta. Naprawdę, naprawdę wrażenia niesamowite jak będziecie mieli okazję trafić na to piwo. No to spróbujcie, jeżeli lubicie portery e, bałtyckie, to imperator mm, no powinien być pozycją, którą e, zaliczycie. Tak z ciekawości czystej, chociażby. Pełno was skrzywi, ale mnie też troszkę skrzywiło, ale w taki pozytywny, e, intrygujący sposób. To ciekawe, pachniało lekko truskawkami. Takie to połączenie było amerykańskich chmieli z tą wielką słodowością, palonością. Tak, ciekawa rzecz. A pijąc to piwo oglądałem sobie film. Polski film. Ostatnio w ogóle zainteresowałem się troszkę bardziej polskim kinem. I jak mam chwilę, no to oglądam te filmy. Bo okazuje się, że sporo z nich... Jest tych starszych lat 90. E, na przykład, to je, są one dostępne bez problemów w dobrej jakości na YouTubie. E, no i. No i, i obejrzałem tak, e, na przykład w tylko te, które mi się bardzo podobały. Ostatni dzwonek. Film z 89 roku chyba, albo z 90. Nie pamiętam już, film, który opowiada. O yy, zresztą większość z was pewno yy, o nim słyszała czy tam rzucił się wam yy, gdzieś tak w kącie oka link do jakiejś piosenki z tego filmu yy, bo opowiada on o grupie maturzystów jest chyba rok 80 czy, czy któryś taki początek lat 80 może no i yy, no i oni postanawiają się zbuntować. Zbuntować wobec systemu, wobec dyrektora, który ten system reprezentuje i postanawiają stworzyć teatr. Taki nie do końca poprawny politycznie. Jest sporo piosenek, zresztą Jacek Wójcicki tam gra jedną z głównych ról piosenki Kaczmarskiego tam występują i inne e, tak film ciekawy, fajnie zrealizowany, historia e, taka wciągająca, no i, i grająca na emocjach tak trochę z tym, że to nie są maturzyści Żadni maturzyści by się w taki sposób nie zachowywali jak tamte osoby. Ale jest też plus. Sącycki i jeden z uczniów zalicza swoją atrakcyjną nauczycielkę. Tak. I, i jest scena seksu na plaży. <grych> co. To jest, to jest naprawdę mm, coś, co, co mnie e, zawsze fascynowało. Pamiętam, był taki film też, jak e, Wszystko, co kocham. Chyba tak, też polski, w którym też była scena seksu na plaży. Przecież no i jak można, no litości, przecież piasek wszędzie się dostaje i obdziera. Dobra. Innym takim filmem, który, oj, jak ten film mi się podobał. Chyba najlepszy polski film, jaki zdarzyło mi się widzieć, a na pewno w ostatnim czasie. Chcę się żyć. Film, o którym było głośno. Film nie taki stary. Ma, ma zaledwie parę lat. Film bardzo kameralny. Opowiadający autentyczną historię. Chłopaka, który urodził się z porażeniem mózgowym i do 26 roku życia nie było z nim kontaktu oficjalnie był uznawany za warzywo mocna historia świetnie, bardzo dobrze pokazana i rzecz, która mnie kupiła w tym filmie tak od razu na początku no to to, że aktorstwo rewelacyjne nawet jeżeli dzieci tam grały, to grały wspaniale jest to rzadkie w polskim kinie żeby, żeby dziecięcy aktor sobie poradził tak dobrze i no i w końcu zrobili film, który jest dobrze naprawdę poprawnie udźwiękowiony nie wiem co jest z tymi polskimi dźwiękowcami czy to jest jakaś mafia, czy jakieś układy czy im się nie chce, nie mają czasu czy, czy, czy warunków ale polskie filmy zazwyczaj są hmm, fatalnie udźwiękowione. Albo nie da się zrozumieć, co postacie mówią, albo z drugą strony jest przegięcie, tak bardzo, bardzo słychać, że y, wszystkie kwestie dialogowe są powtórnie nagrywane w studio. A tutaj jest tak, jak być powinno. To duży plus. No i... Y, Polecam, polecam bardzo ten film. Jest poruszający. Uroniłem niejedną łezkę na nim. I też są cycki. <śmiech> no i... Jeszcze wczoraj właśnie przy tym Imperatorze Bałtyckim oglądałem sobie kolejny film. Tutaj już taka koprodukcja polsko-japońska. Akcja się dzieje w Polsce. Wszyscy bohaterowie, wszyscy aktorzy są Polakami, ale reżyser to już jest z Japonii. Historia też jest z Japonii. Scenariusz. No i chodzi mi o film Avalon z 2001 roku. Główną rolę Foremniak w nim gra i jak ten film bolał. Tak sobie, no widziałem niby, że ma niskie oceny, no ale patrzę się kto jest reżyserem tego filmu. No i, i, i wyszło, że to ten sam człowiek jest reżyserem, który, który zrobił przecież rewelacyjnego Ghost in the Shell, Duch w pancerzu pierwszą, drugą część, nie wiem, która był trzecią, chyba też on mm, zrobił też y, Bękarty Niebios, to się tak chyba po polsku nazywało. Y, nie pomnę teraz oryginalnego, japońskiego tytułu, chociaż był dosyć prosty. Y, no i te filmy były naprawdę dobre, zwłaszcza Ghost in the Shell. Y, Bękarty Niebios już troszkę, troszkę takie mniej szczegółowe, nie powalały tak pod względem wizualnym. Była tam akcja bardzo ślamazarna, film był długi, niewiele się w niej działo, dialogów było niewiele, ale historia była taka, że wow jak się tylko w nią wciągnęło, to się oglądało, no i... i, i yy, no, film taki skłaniający do przemyśleń. Avalon, to był, to jest, jedyny film aktorski tego reżysera. Może gdyby to było realizowane w formie animacji, no to byłoby lepiej, ale tak, aktorstwo kiepskie. Udźwiękowienie tragiczne. E, z, efekty wizualne takie, nawet nie mówię o efektach specjalnych, ale warstwa cała wizualna Oj, ja wiem, że to taka stylistyka tam miała być, taka e, szaro ale e, to męczy oko, to się nie podoba, to jest bleh. Mm. A co do historii? Jest ona miałka, nieporywająca. Chodzi o to, że e, jest taka gra, e, gra wojenna, taka komputerowa jakby, która dzieje się w umysłach ludzi jest ona nielegalna ale wiąże się z nią hazard i jest sporo, sporo ludzi od niej uzależnionych no i oni sobie grają strzelają sobie, robią różne misje takie w tej grze nakładają hełm na głowę, podłączają się do wirtualnej rzeczywistości i się tam przenoszą tak. I tutaj mógłbym naprawdę teraz zrobić litanie wad tego wszystkiego. No bo historia, taka historia już była już w wielu filmach. Raz lepiej to wychodziło, raz gorzej. Chociażby weźmy Matrixa, gdzie to było naprawdę fajnie pokazana, taka wirtualna rzeczywistość. Ale były też, też gorsze przypadki. Ta gra tam przedstawiona, w zasadzie tylko, tylko urywki jej widzimy, ale ona jest tak bardzo nudna. Polega ona na tym, że musisz zestrzelić helikopter, śmigłowiec jakiś. Zazwyczaj, w większości przypadków, ewentualnie walczyć z jakąś wielką maszyną, która ma mnóstwo armat dookoła i też ją musisz e, rozsadzić. I to jest tyle. Ten gość, e, który pisał, który wymyślał tą, tą e, historię, no to na pewno nigdy nie grał w żadną e, grę taką strzelankową, no bo ja rozumiem, że można się Czuć tak, tak fajnie, w to przenieść się do tego świata e, takiego wirtualnego i, i, i wszystko jest tak, jak naprawdę, ale to jest tylko wirtualne i można sobie postrzelać. Ojej, ale taka była nudna. A sama fabuła też taka. Pff, nic specjalnego nie wciąga. Kiepsko to zagrane. No, ale ale yy, widać, że miało to w zamierzeniu skłonić do refleksji nad, nad yy, tym, czym jest życie, jak rozpoznać jawę od, od snu. Ale to nie tego. Uff. Lecz nie chcę zastanawiać człowiekowi, jak widzi takie badziewie na ekranie, naprawdę się męczyłem, żeby dooglądać ten film do końca, obiecałem sobie w połowie, że opowiem o nim, no więc dotrwałem do tych napisów końcowych, nie, odradzam, odradzam, taka bzdurka jak komputery w tamtych czasach, to był rok 2001. Akcja działa. 2001, w którym film został, został wypuszczony. Akcja się dzieje w niedalekiej przyszłości, czyli powiedzmy tam 2020, może. A komputery, jakie tam są, no to interfejsy wszystkich programów są tekstowe. Nie będę wylewać więcej pomyj na ten film. I tak już jest zdecydowanie zbyt długi ten odcinek. Na koniec może tylko małe pozdrowienia dla Andrzeja Famielca. Pozdrowienia pod tytułem Weź pan, opublikuj swoją wersję naszego spacerku po górach. Obiecałeś, to opublikuj. Zrób, nagraj, wypuść cokolwiek, nawet w innym temacie, ale tak milczysz. Co się dzieje z twoim podcastem? Mm. Pozdrowienia dla Filipa Dawidzińskiego. O, one będą troszkę bardziej, bardziej rozbudowane. No bo była taka akcja jak podcastowy Dzień Dziecka. No i różni podcasterzy, ludzie z różnych podcastów nagrywali wierszyki takie sztampowe, wierszyki dla dzieci. Ja też w tym miałem wziąć udział, ale niestety dowiedziałem się na dwa dni przed terminem. O tym no i nie miałem warunków już za bardzo, no bo ani nagrywajki pod ręką, ani warunków, ani głosów, a chciałem to zrobić naprawdę fajnie, no to nie zrobiłem w ogóle. Ale zrobił Filip Dawidziński. Yy, nagrał coś i, i yy, yy, oczywiście musiał to zmontować, także sam wierszyk trwa ze 3 minuty, a pozostałe 3 minuty to jest wstęp. Wstęp jak, jak to rozmawia, a zresztą posłuchajcie, posłuchajcie sobie, co on tam w tym wstępie powiedział. <śmienny>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 Nie mam na imię Jan i, i wierszyk będzie inny, proszę pani. A jak masz chłopczyku na imię? Eee, e, Filipek. Filipek. Aha, ale, ale zaraz ja tu... No, słyszeliście. Nad e, pięknym, mądrym durajem, czyli mną. <gryw> bardzo, bardzo miły akcent. Troszkę, troszkę według mnie niewyraźnie to powiedziane. Powinno to być tak zaznaczone. Ja wiem, że on to chciał tak, tak żeby nie było do końca wiadomo, co tam zostało powiedziane, a żeby osoby, osoby wtajemniczone rozpoznały, że to ja jestem piękny i mądry. Niestety cenzura, cenzura jest, no no taka jest prawda, cenzura jest na świecie, także wśród podcastów. No i kazali mu to wyciąć, ocenzurować, nie wiem, w każdym razie całego tego wstępu nie było. Nie było pięknego, mądrego duraja, czyli mnie, no ale ja to wypuszczam, no i, i dzięki Filip, e, tak. A cały ten odcinek, nie wiem czy we wstępie to powiedziałem czy nie, cały ten odcinek y, dedykuję y, ekipie ze y, 100 gram popkultury, którzy słuchają się moich sugestii, więc ja też się słucham ich sugestii i, i e, fajnie jest. Fajnie jest. Czyńcie dobro. Na razie. Do usłyszenia. Hej!